Cześć, tu Ania Tomasiewicz z bloga o Brazylii Razem ze mną jest Paweł Kowalczyk i chcielibyśmy zaprosić Was na kolejny odcinek podcastu W Rytmie Brazylii. Paweł, dzisiaj będziemy rozmawiać o karnawale w Rio i myślę, że to jest taki obrazek, który staje przed oczami bardzo dużej ilości osób. Jeśli właśnie pada hasło karnawał w Brazylii, to one widzą takie właśnie migawki z karnawału w Rio. Czy ty też masz podobnie? Tak, no oczywiście, że Rio, to widzę tancerki roznegliżowane. E, kojarzy mi się to z hałasem. Chociaż teraz już postrzeganie, postrzeganie muzyki jest troszkę inne. No i tak, no i karnawał to wydaje mi się właśnie że te pióropusze, e, tancerki, e, hałas. Tak to mhm. widzę, ale zdaję sobie sprawę, że w Rio wygląda to troszkę jeszcze może nie to inaczej, ale jest to tylko taki wycinek całego karnawału. Dokładnie. Sam nie byłem, sam nie byłem w Rio i nie byłem w czasie, znaczy nie byłem w Rio, nie byłem, nie widziałem tego karnawału w Rio ale będąc w Brazylii oglądałem transmisję, na przykład z, z karnawału, z tego przejścia szkół samby, mm -hmm. ale o tym może trochę później, jak ja to widziałem. No właśnie, to może w ogóle zaczniemy od tego, bo to, co teraz widzimy, to jest taka współczesność i warto sobie przypomnieć, skąd się w ogóle wziął karnawał w Rio, bo on nie zawsze tak wyglądał. Więc karnawał w Rio, tak jak w ogóle cały karnawał w Brazylii, wziął się stąd, że przenieśli go do swojej kolonii Portugalczycy, bo jak wiemy Brazylia była portugalską kolonią i w Portugalii, w Europie już zwyczaje karnawałowe były znane i Portugalczycy zakładając tam osady, również przenieśli swoje zwyczaje karnawałowe. I na początku ten karnawał wyglądał zupełnie inaczej. Chociaż były to e, zabawy uliczne, e, one się w Portugalii nazywały entrudusz. i one były takie nie do końca grzeczne, bo tam e, różne psikusy sobie robiono, oblewano się wodą, perfumami e, i e, taka to była zabawa uliczna. Później na początku XIX wieku, kiedy król Portugalii Jan VI, uciekając przed Napoleonem do Brazylii, przeniósł cały swój dwór do Rio de Janeiro, zaczął propagować takie zwyczaje dworskie. Czyli karnawał uliczny to już niekoniecznie było to, co król chciał, no jak król chciał się bawić, ze zrozumiałych względów, więc w tym karnawale zaczęły się pojawiać bale maskowe, jakieś tego typu zabawy dworskie. Więc zabawa uliczna zaczęła być postrzegana jako coś takiego dla mas, dla ubogich, może dla niewolników, a cała arystokracja, elita chciała się bawić no, tam, gdzie król, czyli na dworze, na balach. I ten karnawał, który obecnie widzimy, tak naprawdę jego zaczątki pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku. Wtedy powstawały na początku właśnie XX wieku pierwsze szkoły samby, pierwsze bloki uliczne i one się tak powoli formowały, aż przybrały ten etap, który mamy dzisiaj. A w ogóle pierwsze szkoły samby, nie paradowały na Sambodromie, bo po prostu Sambodromu jeszcze nie było, tylko paradowały po ulicach Rio, a obecny Sambodrom, czyli to, co dzisiaj oglądamy w telewizji, co nam się najbardziej kojarzy z Karnawałem Brazylii, powstał dopiero w latach 80. XX wieku, czyli to jest naprawdę bardzo, bardzo świeża sprawa. I konkurs szkół samy wcześniej po prostu toczył się na ulicach. Więc, aby dojść do dzisiejszego momentu i do tego, co dzisiaj mamy, to właśnie ten cały karnawał w Brazylii musiał przejść całą taką drogę, wiele wieków rozwoju, jakichś różnych elementów, które też dzi dzisiaj występują. Bo tak jak słusznie zauważyłeś, że to, co widzimy na sambodromie, konkurs szkół samby, to jest tylko wycinkiem tego, co dzieje się w Rio i w całej Brazylii, ale musisz przyznać, że to jest bardzo taki spektakularny wycinek. Jest to spektakularny wycinek. W zeszłym roku będąc w Brazylii byłem w Gojani, w stanie Gojazd, czyli w tej takiej centralnej, można powiedzieć, części Brazylii i wisząc sobie w hamaku oglądałem telewizję i oglądałem przemarsz tych szkół samby i to dokładnie wyglądało tak, że my widzimy to z przekazu w telekspresie Takie e, krótki wycinek, może 20 sekund. E, jest powiedziane, że trwa karnawał. A w telewizji była transmisja i ta transmisja trwała wydaje mi się, że chyba kilka godzin. Bo wisiałem sobie w tym hamaku. Oglądałem e, szkoły Samby. Wyglądało to fantastycznie. Przypomina to troszkę olimpiadę i w ten moment, kiedy są prezentowane reprezentacje poszczególnych krajów i one przechodzą, każda, ka każda reprezentacja jest na Olimpiadzie ubrana trochę inaczej, stara się zaprezentować jak najlepiej i wygląda też tak, podobnie wygląda to z tymi szkołami Samby. Zaangażowani tam są najlepsi, najbardziej popularni czasem celebryci mm -hmm. w, w tych szkołach. Te szkoły, jeszcze, każda szkoła jest podzielona na kilka jakby sekcji. W zeszłym roku jedna szkoła chyba prezentowała temat temat muzyka rozrywkowa Stanów Zjednoczonych, więc mhm. w pewnym momencie można było zobaczyć stu Elvisów Presleyów, tańczących sambe, po przebieraniu i wszyscy za Elvisa Presleya, później za jakichś Redneków, czyli ludzi, którzy tam powiedzmy, słuchają muzykę kantry. Tak, więc <gry> mm -hmm. e, wyglądało to no pasjonująco, po prostu można powiedzieć, że wisząc w hamaku zawiesiłem się oglądając po prostu e, tą transmisję z Rio. A propos jeszcze tego, co mówiłaś na temat e, dworu i na temat tego, że e, król i dwór, no nie chciał może tak za bardzo bawić się z, z pospólstwem, to mhm. teraz nadal chyba wygląda tak, że bloki, to nie jest tak, że to jest dostępne dla wszystkich, bo jak widziałem ogłoszenia w gazecie na temat bloków w Gojani, to wyglądało mniej więcej tak, że, że były bloki, trzeba wykupić sobie wejściówkę i wtedy możesz sobie wejść do takiego bloku i ceny były naprawdę takie zróżnicowane, jak to w Brazylii jest, więc wydaje mi się, że niektóre bloki są takie dla osób bardziej zamożnych, inne są dla może klasy średniej, a są też bloki na pewno takie, które są sponsorowane przez miasto, przez prefeitury i tam po prostu każdy może wejść, więc można, można pobawić się też tam. Właśnie w różnych częściach Brazylii to różnie wygląda, a w Rio jest akurat tak, bo ja byłam dwukrotnie podczas karnawału w Rio i zawsze brałam udział w tych ulicznych blokach. I tak jak mówisz, w innych miastach Brazylii, też w Salwadorze jest tak, że trzeba wykupić sobie strój, który jest jednocześnie biletem wstępu do bloku. Natomiast w Rio w ogóle prefekt wydał zarządzenie, że y, zabawa w blokach jest bezpłatna. Aha. Czyli y, o, bloki nie mogą żądać zapłaty za to, aby ktoś się przyłączył i bawił się w ramach tego bloku. Y, jedyne ograniczenie, o jakim, z jakim ja się spotkałam, jeśli chodzi o bloki, bo zaraz wrócimy na sambodrom, obiecuję. Y, więc jedyne ograniczenie, jeśli chodzi o bloki, jest takie, że nie wszystkie z nich w ogóle życzą sobie jakichś turystów czy osób spoza społeczności, więc tych bloków w Rio w ogóle musimy sobie zdać sprawę, że jest ponad 400, więc jest bardzo, bardzo dużo imprez ulicznych i część bloków ogłasza się, ogłaszają się tylko lokalnie, kiedy jest przemarsz, o której godzinie jest właśnie start i chodzi o to, żeby za bardzo obcy nie, nie przyłączali się do bloku. Oczywiście są też takie bloki, które jak najbardziej, wszyscy mile widziani, są sprzedawane takie koszulki, które, na przykład blok z Ipanemy, Sympatia Quasia More, czyli Sympatia to prawie miłość. W ogóle o tych nazwach to też możemy później powiedzieć, bo one są zazwyczaj bardzo zabawne albo sprośne ale właśnie można wykupić koszulkę, jeśli szczególnie polubiło się ten blog, ale nawet osoby, które nie mają wykupionej koszulki, są jak najbardziej mile widziane w tym bloku. Czyli, czyli mogę e... się zapytać tylko? Czy tak. ja dobrze rozumiem? Czyli jeżeli widzę tą szkołę Samby, która się prezentuje i za nią, z reguły to jest na przykład platforma albo kilka platform, ale często właśnie widziałem w transmisjach tak, że jest platforma, na której, znaczy TIR, Platforma na tym jest mhm. e, e, może właśnie jakaś piosenkarka albo celebryci albo zespół grający, e, grający muzykę. E, to rozumiem, że ten blok to jest ta cała zbieranina ludzi, którzy przemieszczają się wokół tej ciężarówki, podążają za nią, oni są z reguły w tych takich t-shirtach, w różnych koszulkach na ramionczka. To to jest ten blok, tak? Tak, właśnie w Rio ten blok jest, tak jak mówisz, jest ciężarówka, czyli ten trio elektryku, taki samochód wypełniony głośnikami. Na platformie jest zespół, tancerze, muzycy i za nim podąża cała zbieranina ludzi, fanów tego bloku, bądź przypadkowych ludzi, którzy się akurat przyłączyli. Więc w Rio właśnie to tak wygląda, że... Może każdy się przyłączyć. Są grafiki i harmonogramy przemarszy. Wiadomo, kiedy, jaka ulica jest zamknięta, bo dany blok akurat przechodzi. Więc to jest takie w ten sposób zorganizowane i bezpłatne. A jeszcze mogę zapytać jeszcze? Mhm. Bo ciekawi mnie to właśnie, jak to w Rio wygląda. Czy to, to jest tak na przykład, że patrząc... Patrząc na mapę Rio, to jest tak, że jeden blok, na przykład zaczyna, zaczyna swoją imprezę w, o którejś tam godzinie na jednej ulicy i później oni startują z różnych ulic, ulic i przechodzą. Tak to wygląda, bo jak byłem w Gojani, to widziałem na mapie, w, była taka rozkładówka w... W, w lokalnej prasie i tam właśnie były pokazane, gdzie e, różne bloki będą. E, tak by zaczynały swoją imprezę. I one były po prostu tak rozmieszczone w różnych miejscach miasta, w centrum miasta, ale one były w różnych. I to mnie ciekawi, jak to jest właśnie zorganizowane. Czy, mm -hmm. czy, czy one są właśnie tak rozstawione w różnych miejscach i później idą jakąś ulicą taką główną, że wszyscy mogą tam sobie poglądać, podziwiać. Czy, no czy właśnie, czy tak to wygląda? E Nigdy nie widziałam w formie graficznej tego, tego harmonogramu przemarszu, raczej czy w internecie, czy w prasie jest to w formie takiej listy, że ten blok wyrusza z tego i tego miejsca o to i o tej godzinie, Aha. ale jest tak, że bloki mają swoje dzielnice, czy jakieś dane miejsca, czy na przykład właśnie ten blok, o którym mówiłam, sympatie, Quasi, Amor to oni paradują na Ipanemie. Aha, tak. To jest ich dzielnica. Tak, to... Inne dzielnice, inne społeczności mają swoje bloki i raczej nie przypuszczam, żeby na przykład Sympatia, Equazia, Mo, żeby ten blok poszedł paradować no, nad... na zupełnie w inne, <laughs> <laughs> Na przykład. Także żeby... tak to te 440 czy tam 400 nie wiem ile w tym, w tym roku jest bloków, bo ta liczba się zmienia. Więc te ponad 400 bloków, no one muszą być jakoś zorganizowane, żeby m, po prostu nie wchodzić w sobie w paradę, nomen <śmiech> omen. E, I co jest ciekawe, bo właśnie jeszcze, kiedy my mówimy o karnawale w Brazylii, karnawale w Rio, to raczej mamy na myśli ten ostatni weekend i e, ostatnie dni przed Środą Popielcową. Tak. I rzeczywiście te szkoły samby na sambodromie, e, no zaczynają swoje parady e, w tych dniach. Te najlepsze szkoły idą niedziela-poniedziałek, czyli szkołę z grupy specjalnej. Natomiast jeśli chodzi jeszcze, może kończąc temat bloków, albo nie kończąc, tylko jeszcze w temacie bloków po prostu, one zaczynają paradować po ulicach Rio już w połowie stycznia. Czyli nie jest tak, że 400 bloków wychodzi na ulicę miasta przez... Trzy czy cztery dni. Także one mają trochę więcej czasu w zależności od tego, ile trwa karnawał, ale bloki praktycznie w połowie stycznia już zaczynają brać w posiadanie ulice Rio i ich przemarsze, ich parady i ta zabawa na ulicach trwa no, do środy popielcowej. Czyli dla wszystkich tych, którzy e, muszą mieć coś, muszą coś zobaczyć, żeby uwierzyć, to ja jeszcze raz tylko podkreślę, że właśnie, że blok to można powiedzieć, że jest to wycinek ulicy zarezerwowany dla jakiejś e, e, grupy, która będzie tam prezentowała swoją muzykę, swoich tancerzy. Później może oni się gdzieś przemieszczą, ale to mniej więcej e, tak to wygląda, prawda? Dokładnie. A to, co my kojarzymy z, z karnawałem w Rio i w Brazylii, czyli Sambodrom, ja to tak to widzę i tak to rozumiem i też na podstawie rozmów z Brazylijczykami, że to jest bardziej teatr, że to jest takie mm -hmm. przedstawienie bardzo kolorowe, bardzo takie magiczne, gdzie wprawia nas to i wprowadza do takiego zaczarowanego świata. I tam jest, no tak jak każdy teatr, to musi być wszystko wyreżyserowane i zaplanowane, bo jeśli chodzi o szkoły samby, to trzeba wiedzieć, że to co, na, to na co my patrzymy w przekazach telewizyjnych, to są przeważnie szkoły, no jeśli by od niej do do futbolu, to jest taka ekstra klasa, ekstra liga sambowa. To są szkoły z tak zwanej grupy specjal, czyli grupy specjalnej. Jest ich 12. I one paradują w niedzielę i poniedziałek po 6 każdego dnia. I na samodromie mają jeszcze prawo występować szkoły z grupy serii A. Natomiast są jeszcze serie B, C i E. Nie wiem, czy jest F, chyba nie. Chyba do E jest tak się kończy. I te szkoły... Nie mogą paradować na sambodromie, One mają dla siebie wydzieloną ulicę Rio, mhm. taką Avenidę, gdzie paradują. Natomiast szkoły, które paradują na samobodromie, są, no, one po prostu muszą, cały ten ich przemarsz musi być bardzo dokładnie zaplanowany, wyreżyserowany. Każda szkoła samy to pewnie z tego, z pozycji hamaka, na którym oglądałeś, też to było widać, że one mają takie elementy, z których składa się taka szkoła. Czyli na początku idzie grupa tancerzy, którzy mają za zadanie powitać widzów, w ogóle wejść w taką interakcję z publicznością, zaprezentować się, i to też jest oceniane. Mhm. Dalej idą Alasz, ich jest 5 do 8 i właśnie to są te takie samochody z platformami, tam są tancerki, tam jest najbardziej kolorowo i na samochodach i na, i na ziemi. Także tutaj sporo się dzieje i tych elementów jest kilka, więc każdy z nich może troszkę inaczej wyglądać, ale ważne jest, żeby... Wszystkie te elementy współgrały z tematem przewodnim danej szkoły z danego roku, bo musi być taki motyw główny. Więc za tymi samochodami, za tymi tancerzami idzie no, postać, która przykuwa bardzo dużo uwagi i mediów, i widzów, i generalnie wszystkich, czyli Madrinia da Bateria, albo Heinia da Bateria, czyli Królowa, y, królowa tej szkoły, którą często jest celebrytka albo jakaś no, wyjątkowo oszołamiająco wyglądająca tancerka. Y, za nią idzie orkiestra y, i dalej za orkiestrą jeszcze jakieś tam grupy i ważna, ważną osobą jest y, taki, ta, y, taki nie wiem, dyrygent, czy osoba, która y, pilnuje czasu przemarszu, dlatego że no szkoła nie może paradować w nieskończoność. Jest określony czas i przekroczenie tego czasu też może skutkować tym, że zostaną odjęte punkty w szkole. Więc to jest wszystko bardzo dobrze zaplanowane i dlatego my się możemy cieszyć tym widokiem, dlatego że tam nie ma prawa wkraść się chaos, bo wiele z tych elementów jest ocenianych. Więc szkoła bardzo dba o to, żeby no, nie stracić punktów, bo szkoła, która y, zdobędzie najmniej punktów w danym roku, y, po prostu spadnie do serii A i <śmiech> wprawdzie no dalej będzie na tym samodromie, ale to już nie jest ten prestiż. Aha. Także nie wiem, czy właśnie w, y, czy zauważyłeś te wszystkie elementy i y, który z tych elementów właśnie w szkole sam by zrobił na tobie największym wrażenie. Ja, ja zauważyłem, y, ja ich nie rozumiałem, tak, teraz przedstawiłaś to Aniu, ale e, no na pewno na pewno teraz widzę przed oczami e, tą pierwszą grupę, która właśnie wchodzi i która e, macha do ludzi, no, wida się po prostu. To e, different. Tak, tak To rzeczywiście, to teraz teraz to rozumiem. Oczywiście tą platformę, na której e, albo kilka platform, które też są ozdobione, i też w ogóle teraz jestem zszokowany tym, że dopiero. Dopiero dochodzi do mnie to, że to jest takie fantastyczne, dlatego że jeżeli widzisz e, brazylijską ulicę dnia powszedniego i później widzisz ten przepych tych wszystkich szkół, które prezentują się, to jest taki kontrast, że ja zaczynam naprawdę w pełni rozumieć Brazylijczyków, że po prostu... E, to jest specjalny dzień w roku, w ogóle jakieś takie oczyszczenie, zapomnienie w ogóle o rzeczywistości. Magia, teatr, wszystko pomieszane w jednym. Ja po prostu jestem, ja jestem coraz bardziej świadomy tego, przez to, że też tam byłem i starałem się troszkę bardziej ich zrozumieć. Ale jeszcze oczywiście pamiętam. To celebrytki, tancerki, które też dla wielu na przykład dla wielu dziewczyn, które są dobrymi tancerkami, to może być przepustka do tego, aby występować w zespole muzycznym, aby mieć, aby zarobić po prostu jakieś pieniądze, nie wiem, w telewizji, więc to też jest bardzo prestiżowe to, że dziewczyna jest tą, jak się królowa, królowa baterii, to jest? E, tak, Hainia da Bateria, Aha, dokładnie. Więc, e, no oczywiście. I w zeszłym roku widziałem przygotowania w, tuż przed e, kulminacją e, karnawału pokazywane jedną z piosenkarek, o, pokazywano też, nie, sorry, przepraszam, to nie była e, piosenkarka, to była dziewczyna, która prowadzi program e, w brazylijskiej telewizji i były pokazane jej przygotowania, specjalna dieta, e, siłownia, e, trener e, personalny, tylko po to, aby ona mogła wytrzymać to, że będzie w Rio, po Rio od razu wsiadała do samolotu, leciała chyba do Salwadoru tam była. Nie wiem, czy później nie leciała do San Paulo albo może do Recife. W każdym bądź razie ona w ciągu 40 chyba 8 godzin była w trzech różnych miejscach i prezentowała się tam w, na różnych trzech blokach, więc musiała mhm. być super fizycznie przygotowana. No i No i to wygląda... Dla, dla mnie to wygląda naprawdę fascynująco. No dokładnie wygląd i wygląd, wy, wygląd po, po pierwsze, ale kondycja jak najbardziej też się przydaje. Ja miałam okazję rozmawiać z polskimi tancerkami, które występowały na karnawale w Rio, właśnie na tych platformach na tych samochodach właśnie. I no one przyznają, że to jest niesamowite przeżycie, że to jest przygoda życia, ale jeśli ktoś z naszych słuchaczy po prostu tak zaczął w tym momencie nieśmiało marzyć o tym, aby wystąpić na sambodromie, no to tutaj nutka optymizmu i chcę powiedzieć, że to jest możliwe. Szkoły przyjmują swojego grona właśnie na czas występu osoby spoza szkoły, czyli turystów. Jest op oczywiście opłata za, za występ i ona zawiera tą fantazję, czyli strój, ale z tego, co czytałam, bo nie chcę, znaczy nie wiem, nie wiem, czy to jest tak do końca prawda, ale nawet nie trzeba tańczyć samby, Wystarczy robić dobre wrażenie, uśmiechać się i no, po prostu wykazywać entuzjazm, tak żeby szkoła nie straciła punktów. Natomiast są osoby, które są oceniane za, za jakość samby, to są te tancerki, pasistki, właśnie królowa. Natomiast turyści, którzy chcą przeżyć przygodę życia i wystąpić w karnawale, no to po prostu ubierają się w strój, idą, uśmiechają się, machają do publiczności i tyle. Także jeśli w tym momencie, drodzy słuchacze, zaczęliście snuć takie nieśmiałe plany o wyjeździe do Rio na karnawał, to jest to jak najbardziej możliwe. I nawet grupy z Polski organizują się, żeby wyjechać i tak po prostu w grupie raźniej, łatwiej to wszystko ogarnąć i dostać się właśnie na, na, na, na sambodrom i zatańczyć sambę, czy to na, na platformie, czy tańcząc tutaj na, na ziemi, ale wiem, wiem o takich grupach, które w tym roku też się wybierają na karnawał do Rio, aby wystąpić na sambodromie, ale może ja kiedyś też się skuszę, na razie zostanę chyba przy blokach ulicznych, bo nawet rozmawiałam wczoraj z pewnym Brazylijczykiem, który opowiadał o swoim występie na sambodromie. On akurat nie tańczył na samochodzie, ale na ziemi. I powiedział, że to, jest, to było dla niego wielkie przeżycie, niesamowite. Ale, no, to był, to był właśnie on potwierdził, że taki teatr, że on jednak na, na co dzień, czyli w czasie innych karnawałów, woli się wyluzować, bawić się. I to zapewniają mu bloki, czyli zabawa uliczna, nie trzeba się martwić o punktację, o to, że coś tam ze stroju odpadnie, albo że ktoś nam nadepnie napięte i szkoła straci punkty, albo my komuś nadepniemy. Tylko po prostu w takim bloku bawimy się i każdy, każdy w, swoim, w swoim rytmie, w swoim brazylijskim rytmie. Ale ciągle są jeszcze takie, czyli my teraz powiedzieliśmy o głównych takich elementach tego karnawału w Rio, czyli o sambodromie, czyli to z czego karnawał w Brazylii słynie, no i z bloków, które są takim prawdziwym obliczem brazylijskiego karnawału, przynajmniej dla mnie takim bardziej, no tak, takim prawdziwym. Nie, nie teatralnym, nie, nie magicznym, ale tam się toczy prawdziwa impreza i takie takie karnawałowe życie. Ale są też cały czas zabawy w klubach, dyskoteki, na pewno są bale, bale maskowe jak najbardziej. Więc dla każdego coś się znajdzie. Jeśli ktoś chce się bawić, lubi się bawić i ten karnawał jest takim czasem, kiedy można troszkę zapomnieć o, o codziennych troskach, no bo to tego on w sumie służy. To może sobie z tego wachlarza możliwości w Brazylii z tych różnych elementów zabawy coś dla siebie dobrać. Warto też dodać, że na kulminację karnawału przypadają dni wolne od pracy, więc jeżeli ktoś myśli o tym, że załatwi jakieś sprawy, które musi załatwić sobie na miejscu, to lepiej, żeby to zrobił e, tuż przed e, Środą Popielcową, bo to chyba wtedy, tak? Wtedy to jest tak, kulminacja. poniedziałek, wtorek poniedziałek, wtorek Brazylia się bawi, czyli to jest długi Brazylia weekend. świętuje czyli to jest... Brazylia nie pracuje tak, czyli długi weekend, długi weekend trzeba to wszystko sobie pozałatwiać wcześniej, co prawda wiadomo, że różne biznesy są potwierane, ale to są dni wolne od pracy dla wielu, więc można spodziewać się na przykład dużego tłumu ludzi w turystycznych miejscach, w resortach, bo ludzie biorą wolne, wyjeżdżają też za miasto no ale jak jesteś w Rio, wtedy to chyba nie można wyjeżdżać, chyba wtedy właśnie trzeba się skupić na tym, że to są te cztery, cztery dni, na które się czekało cały rok. I szkoły samby też, zaraz po tym jak kończą kończą karnawał, to w zasadzie już wtedy myślą o tym, co będzie w następnym roku i zaczynają przygotowania do kolejnego, do kolejnego przedstawienia, do kolejnego pokazu. Więc... A zanim to nastąpi, to musi być rozstrzygnięcie konkursu na sambodromie, bo oczywiście szkoły paradują przed Środą Popielcową, a później sędziowie naradzają się i przyznają ocenę i, i jakby... O punktacje dla szkół i to też jest takim można powiedzieć wydarzeniem transmitowanym w telewizji, w internecie i cała Brazylia z tchem śledzi to, która szkoła wygrała i w tym momencie okazuje się już na końcu jest taki już największe emocje, kiedy jakieś tam powiedzmy dwie szkoły wysuną się na prowadzenie i w szkoła, która wygrywa, a w sumie no, no to ona jest po prostu no, mistrzynią i może z tym tytułem się obnosić przez cały rok. A szkoły, które zdobyły te kilka szkół, szkół które zdobyły największą ilość punktów, występują jeszcze raz na sambodromie, w weekend po w Środzie Popielcowej. I to jest taka parada mistrzów, gdzie one się prezentują jeszcze raz te po prostu najlepsze szkoły. To tyle na temat Rio. Teraz e, wyjeżdżamy z Cidade Maravilhosa, e, czyli z cudownego miasta i zapraszamy na przegląd e, innych karnawałowych e, atrakcji w innych brazylijskich miastach. Ciao!